Witam was, kochani bracia i siostry. Jestem Bogu wdzięczny, że, że Bóg pozwala mi oddać Mu chwałę poprzez to, co On dla nas czyni. Kiedy onaś zaproponował mi tę możliwość podzielenia się. Wiedziałem, że w moim sercu jest pragnienie, aby uwielbić Boga. Nie, nie wiedziałem w ogóle, o czym, o czym będę mówił, ale wiedziałem, że warto oddać Bogu chwałę. Przed czas na to, że, że zobaczyłem, zobaczyłem to, co na ten czas porusza przede wszystkim moje serce. Myślę, że także poruszy może, poruszy także jednego z nas. I tak chciałem wspomnieć, znaczy mówić w ogóle o, i zachęcać do tego, abyśmy żyli w bojaźni Bożej. Bojaź Boża to specjalny rodzaj strachu, określony jako święta bojaźń, Szacunek, święty strach, respekt, uległość. Bo jaś nigdy nie kłócisz z Bogiem, bo to zajęcie takiej postawy, to, co najpierw mówi Bóg na dany temat, a nie moje rozwiązania. Daję pierwszeństwo Bogu, aby wypełnić Jego wolę. Jeszcze może jedno. Nie powiem wielu rzeczy na pewno, ale chcę się podzielić tym, co w danym momencie. W danym momencie Bóg dotknął mnie, i wierzę że, teraz, wierzę, że teraz tym tym żyję. I dlatego chcę o tym mówić. Może odboczmy sobie księgę Jeremiasza, 32 rozdział. Na pewno to doskonale znacie, ale Bóg nam, nam przypomina, utwierdza w tym, co żeśmy już słyszeli. Księgę Jeremiasza, 32 rozdział, wersety 38 do 41. Tam Bóg zapowiada włożenie bojaźni w nasze serca. To jest Stary Testament, ale Bóg już mówi o tym, co będzie się działo, gdy przyjdzie czas łaski. Bożej łaski w Jezusie Chrystusie. Może czytam te trzy wersety. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Dam im jedno serce i włożę jedną drogę, się mnie bali, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i dzieci po nich. Zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im czynić, dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich, dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. To jak wspomniałem, Bóg zapowiedział, że włoży bojaźń nasze serca abyśmy się Go bali i od Niego nie odstąpili. Jednym słowem można stwierdzić, jesteśmy zarezerwowani dla Boga. Bóg to włoży nasze serca. Otwórzmy Księgę Izajasza. To właśnie, co tak bardzo mnie pociągnęło i poruszyło odnośnie bojaźni jest Księdze Izajasza. Tam, gdzie Bóg mówi o, o tym, że na Jezusa złoży, złoży Ducha Świętego, złoży Ducha Pana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 nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszy rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rozgląd swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchniem swoich warg zabije bezbożnika, i będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda że rzemieniem jego lędźwi. Jak sprawdzałem, yy, sprawdzałem inne, inne tłumaczenia, też poruszyło mnie takie tłumaczenie z Biblii Gdańskiej z 2011 roku, i tam są takie słowa napisane odnośnie, odnośnie właśnie yy, tych wersetów. Wrośnie odrość z pnia Isaia, a pędzej o korzeni się rozrośnie, spocznie na nim duch wiekuistego, duch mądrości i rozsądku, duch rady i mocy, duch poznania oraz czci wiekuistego. A Jego upodobanie będzie w szacunku dla wiekuistego. Ten siedmioraki duch, o którym e, mówi Pan, księdze Izajasza, spoczął na Panu Jezusie, a teraz mieszka w Tobie od momentu przyjęcia Go do swojego serca. Tak jak mówiłem, tak jak Pan Jezus miał, tak Słowo Boże mówi, że będzie miał upodobanie, ten trzeci werset i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Spodobało mi się, tak gdzieś zostałem poruszony tym, że mieć upodobanie w bojaźni Pana. Później Bóg mnie dalej poprowadził, poprowadził do, do tego, dlaczego mam mieć upodobanie, dlaczego, dlaczego właśnie to jest tak bardzo ważne. To, co było właśnie wcześniej czytane w księdze Jeremiasza, właśnie, że Bóg chce nas mieć na własność, chce nas strzec. Ten duch został włożony po to, ten duch bojaźni Pańskiej, po to, abyśmy byli Jego na wieki. Ten Bóg nas zabezpiecza i, ten duch nas zabezpiecza i chroni. Ten raki duch Boży, duch bojaźni, chroni nas przed tym, abyśmy nie odstępowali od Pana. A że otwórzmy teraz jeszcze list do Hebrajczyków, to zobaczymy, jak Jezus właśnie Jezus wypełniał Bożą Bolę i co mu właśnie co był właśnie tego przyczyną. List do hebrajczyków, piąty rozdział, siódmy werset. dni tego życia zanosił w ciele on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, którego go mógł wybawić od śmierci i dla Bogu bojności został wysłuchany. Tak samo jak Jezus. Jezus, na, na którego złożono został Duch, Duch Święty, tak bardzo chciał podobać się Bogu, Żył w bojaźni przed Bogiem. Żył w bojaźni, po to, aby zostawać, zostawać wysłuchanym. Tak samo dotyczy to nas. A żeby być wysłuchiwanym przez Boga, jesteśmy do tego zobligowani: do tego zobligowani, aby żyć przed Bogiem w bojaźni. Żyć przed Bogiem w bojaźni. Tak jak Jezus potrzebował bojaźni Pańskiej, aby wypełnić wolę Ojca, taki każdy z nas potrzebuje żyć w bojaźni. Bojaż dla nas, dla naszego życia to chroni nas od życia poświatowemu, życia w światowym życiu, chroni nas także od grzechu. Jak trwam w bojaźni Bożej, automatycznie mnie to odsuwa od tego, co nie pochodzi z Boga. Automatycznie staję się, jestem mniej podatny na zdradnienia, nie oskarżam innych, bo po prostu boję się Boga. W moim sercu jest bojaźń, którą Bóg złożył, żebym nie wypowiadał złych słów wobec moich braci i sióstr, czy wobec mojej rodziny, moich bliskich. I właśnie jeżeli żyjemy bez bojaźni tej świadomości bojaźni Bożej, jesteśmy jakby tak niepełni. Bóg chce, abyśmy, Bóg pragnie objawiać to, objawiać to w naszym życiu, aby ta bojaź Boża, bojaźń Boża objawiała się w nas, a także poprzez nas. Bóg mówi o tym, że Bóg chce nas uczyć bojaźni Bożej. W psalmie 34 są świetne wersety związane właśnie z uczeniem bojaźni. To już mam na, zainty, na pamięć, ale może odczytamy od 34, 12 do 15 psalm. I tam Bóg mówi właśnie o bojaźni. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Jaki ma być człowiek, który kocha życie? Lubi oglądać dobre dni i strzeż języka swego od zła, a warg swoich od złów Odwróć się od zła i czym dobrze, szukaj pokoju, ubiegaj się on. Podobnie mówi przy przypowieści Salomona 8.3, Bóg bardzo, bardzo prosto to określa. Bać się Pana, to znaczy nienawidzić zła, nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Tak właśnie podobnie Bóg mówi o tym, w psalmie 34, że mamy strzec swojego języka od zła, a warg swoich od słów odwrócić się od zła i czynić dobrze, szukać pokoju i ubiegać się o nie. Dziś w moim sercu krążą myśli o bojaźni w kontekście relacji w rodzinach, w kościele, w miejscach przebywając z innymi ludźmi. Jeżeli pozwolę mieć upodobanie w bojaźni Bożej dla siebie samego, tak jak czynił to Jezus, o wiele łatwiej będzie mi wypełnić Bożą wolę dla mojego życia. Myślę, że dla życia będących ze mną także w relacji. W księdze Izajasza Bóg mówi, lecz ja patrzę na Tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Także jak odnoszę się do Bożego słowa? Czy w moim sercu jest ten Boży strach, ta Boża bojaźń, która... Doprowadza do tego, że Jego Słowo nie jest lekceważone przez moje myślenie, moje życie, moje mówienie. Czy żyje tym duchem bojaźni, czy żyje tym duchem bojaźni, który został złożony w moim wnętrzu? Bóg przynosi poznanie i przyjęcie przez wiarę tego, co On złożył na Panu Jezusie. Także Bóg zachęca nas do upodobania w bojaźni Pana. Upodobaj sobie. Bojaź Bożą, bo ona otwiera drogę do mądrości, do roztropności. Bojaź Boża. Wiecie co, może chciałbym, byśmy podziękowali Bogu za to, co Bóg nam dał. Bóg nam dał bojaź do naszych serc. Boże podziękujmy Bogu za to, za tego ducha. Za tego ducha, który nas strzeże od tego świata, za tego ducha, który pozwala mieć nam relacje, relacje z naszym Ojcem. Za tego Ducha, który wkłada nas, wkłada nas tak, takie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w oczach Bożych.